Mam nadzieję, że to Słowo Boże i Pan Bóg sam będzie mówić. A ja cóż, jako jakieś naczynie, może mi się uda coś przekazać. Cztery pory życia. Oczywista analogia do czterech pór roku. Ile mamy pór roku? W naszej szerokości geograficznej. Niedługo dwie. Cztery główne. W sumie sześć jest, ale dobrze, mniejsza o to. Żyjemy w cyklach poddanych prawom biologii. Czy nam się to podoba, czy nie? One po prostu są. Rodzimy się, rośniemy, dojrzewamy, starzejemy się, a potem umieramy. I całe życie na ziemi poddane jest tym procesom. I właśnie te cztery pory roku są świetną ilustracją tego, co chcemy w ciągu tego miesiąca mówić. One są też bardzo trafną analogią do zjawisk dotyczących życia duchowego naszego życia jako uczniów Pana Jezusa. Z tą różnicą, że w duchu, jeśli należymy do Pana, jeśli narodziliśmy się na nowo, jeśli powierzyliśmy Mu nasze losy, nasze zbawienie, naszą duszę, to nie grozi nam duchowa śmierć. Możemy przechodzić przez duchowy wzrost, duchową suszę, duchowe próby, duchową dojrzałość, duchową owocność, ale w Chrystusie Jezusie, tym, którzy są w Nim, śmierć duchowa nie grozi. To jest ta zasadnicza różnica. Halleluja, to jest niezwykłe. Przechodzimy jednak przez różne sytuacje, jak już powiedziałem. I to są sezony dobre, złe. Czasami świeci słońce, czasami pada deszcz, jest susza, są szkodniki, złodzieje, wrogowie. A dziś moim zadaniem jest mówić o dla wielu ludzi najpiękniejszej porze roku. Wielu ludzi uważa tę porę roku za najpiękniejszą. I to jest fajne, że mam taką na początek łatwą, przyjemną i pozytywną, optymistyczną porę roku, jaką jest wiosna. Kto lubi wiosnę? Nie pytam, kto nie lubi. Znaczy, można powiedzieć, że można bardziej lubić lato niż wiosnę. To jest taka opcja możliwa, ale... Nie znam w zasadzie człowieka, który by powiedział, że nie lubi wiosny. Szczególnie kiedy zima nam dokuczy, kiedy mamy dosyć już tych chłodów, brodzenia po kostki w śniegu pochodnikach, chodnikach, skrobania szyb samochodowych, palenia w piecu, rachunków za gaz i tego wszystkiego, co temu towarzyszy. Z prawdziwą ulgą witamy wiosnę, cieszymy się, że dzień jest dłuższy, że śnieg topnieje, ptaki przylatują i kwiatki pokazują się na ziemi. O tych kwiatkach zaraz powiem coś więcej. Wiosna jest tak pięknym zjawiskiem, że od wieków inspiruje artystów, malarzy, poetów, muzyków. Jeżeli powiem Antonio Vivaldi, wypowiecie? Cztery pory roku, pierwsza wiosna. La primavera. Marek Grechuta. Wiosna, ach, to ty. Skaldowie. Wiosna, cieplejszy wieje wiatr. Nawet arka Noego. Wiosna, lato, jesień, zima. To jest nieustanna inspiracja. Jeżeli znacie książkę, czytaliście książkę C.S. Louisa o tytule Lew, czarownica i stara szafa. Kto czytał? No, mogliście oglądać, może ekranizację to bardziej popularne jest, Kroniki Narni. Tam widzimy obraz zimy, która panuje za sprawą złej wiedźmy, czarownicy i ta zima trwa już 100 lat. I wszyscy z niesamowitym utęsknieniem, wszyscy ci, którzy są uciskani przez tą zimę, przez tą złą czarownicę, z utęsknieniem czekają na to, kiedy ta zima się skończy, kiedy przyjdzie wiosna. I ta wiosna pojawia się za sprawą przybyszów z innego świata, którzy przez tajemnicze drzwi weszli do tej baśniowej krainy i... Zima zaczęła ustępować. Nie był to proces łatwy. Trzeba było stoczyć kilka bitew, walk. Trzeba było wytężyć siły. Ktoś musiał w tej baśni, w tej opowieści umrzeć, aby ta zima mogła być całkiem pokonana. Ale w końcu wiosna zwyciężyła. Pola się zazieleniły. Liście pokryły drzewa. Ta historia opisana przez C.S. Luisa wydarzyła się naprawdę. Oczywiście nie ta Narnia, nie lew Aslan i czwórka naszych bohaterów, ale dawno temu przyszedł ten, który zakończył panującą w sferze ducha zimę. Zimę, która trzymała w niewoli, w ucisku całe narody, całe pokolenia. Tym lwem, który umarł za grzechy i po to, żeby ta zima mogła się skończyć, był lew z pokolenia Judy. Pan Jezus Chrystus, On został złożony na ołtarzu, aby Jego życie było ceną tego, by nastała duchowa wiosna, byśmy mogli wyjść na wolność, by zaczęło w nas krążyć życie, by to, co było przymrożone, niezdolne do wydania owocu, by to, co było kiedyś zakopane pod warstwą śniegu i zmrożone, aby zakwitło i zaowocowało. Wiosna. I Biblia mówi tak. Księga Pieśni nad Pieśniami. Rozdział drugi. Wiersze dziesiąty, jedenasty i dwunasty. Pieśń nad Pieśniami. Rozdział drugi. Od dziesiątego wiersza. Mój najdroższy odzywa się tak. Wstań najmilsza. Chodź. Moja piękności, bo już minęła zima i przestał padać deszcz. Wokół kiełkują kwiaty i przyszedł czas na pieśń. Już głos synogarlic słychać w naszej ziemi. Jest to piękna pieśń, poemat, mówiący o miłości Boga do Kościoła. Mówiący o miłości Boga do człowieka. I pokazujący w jakiej perspektywie Bóg postrzega nas, należących do Niego, nas stworzonych na Jego obraz i podobieństwo. Nie jest to jakaś anonimowa, statystyczna masa mieszkańców ziemi z Bożej perspektywy wyglądająca jak proszek. Nie jest to tłum anonimowy, nierozpoznawalny. Bóg mówi przez swoje Słowo, przez Pana Jezusa Chrystusa, do tych, których stworzył, do tych, których powołał, do tych, którym chce dać wieczne życie. Wstań najmilsza. Wstań najmilsza. choć moja piękności. Cokolwiek o sobie myślisz, jakiekolwiek masz postrzeganie samej siebie, samego siebie, chcę Ci powiedzieć dzisiaj, i to jest bardzo ważne, że Pan Kościoła mówi do Ciebie najmilsza, najpiękniejsza, mówiąc to do Kościoła, który jest Jego narzeczoną. Rozumiemy tą analogię? Pomyśl sobie, jak Pan Jezus odzywa się do Ciebie. Wstań najmilsza, oblubienica, choć moja piękności. Dlatego, że minęła zima, Minął czas niewoli, minął czas ucisku, minął czas, w którym nie mogliśmy nic zrobić i w którym skazani byliśmy na porażkę. Minął czas, w którym byliśmy zniewoleni naszymi grzechami, słabościami i zewnętrznymi okolicznościami. Jest teraz czas wolności, czas wzrostu. Kwiatki wyrastają z ziemi. Kwiatki. Kto lubi kwiatki? Kto nie lubi? Czasami nie pamiętamy, żeby podlać. Ale wszyscy lubimy piękne kwiaty. Wokół wyrastają kwiaty. Jest to też czas na pieśń radości. Na pieśń uwielbienia i dziękczynienia. Ale pomiędzy zimą a pełną wiosną jest taki okres przejściowy. Nazywany przed wiośniem. Nie mylić z książką znanego autora, nie o to chodzi. Jest to taki okres, ni to zima, ni to wiosna. Już się budzi nadzieja. Już myślimy, że możemy sobie założyć krótkie spodenki. A okazuje się, że trzeba kalesony jeszcze za, za wcisnąć się w kalesony, bo mrozi i, i śnieży. Przedwiośnie. Boże poselstwo jest bardzo proste. Ono brzmi tak. Bo już minęła zima. Czasami trzeba przejść przez pewne zmagania, ale chciałbym Zachęcić tych z nas, którzy są jeszcze w swoim duchu, w tej strefie zimy, nie masz wolności w Bogu, nie masz radości w Nim, nie masz pewności zbawienia, nie ufasz Mu, nie znasz Go osobiście, nigdy się z Nim nie spotkałeś, nie spotkałaś, nie powierzyłeś, nie powierzyłaś Mu swojego losu, swojego życia, swoich spraw. Jeżeli jesteś jeszcze w tej strefie zima, Słowo Boże mówi ustami Salomona, ustami tej księgi, słowami tej księgi. Już minęła zima. Zauważam, że niektórzy potrafią całymi latami tkwić w przedwiośniu. I już jest nadzieja, że będzie lepiej. O, w tym roku się ochrzczę. I mówi to już piąty rok. O, w tym roku moje życie ulegnie zmianie. I nic się nie dzieje. Wraca śnieg, wraca zimno i ta wiosna, prawdziwa wiosna nie jest w stanie się przebić do życia takiej osoby. Dlaczego? Dlatego, że musimy z wiarą i z pewnością uwierzyć, że to jest czas na prawdziwą wiosnę. A czym jest prawdziwa wiosna? Wiosna to jest nowe życie. Coś, co było martwe, Coś, co było suche, zaczyna się zielenić i żyć. Widzimy wszyscy, jak wygląda trawa, czy też rośliny, z których zniknął śnieg. Wszystko jest szare, brunatne, beżowe. Nie ma śladu zieleni, nie ma śladu życia. I wydawać by się mogło, no to jest martwe. Tu nie ma nic. Ale wystarczy kilka dni mocniejszego słońca, cieplejszego powietrza, odpowiednich warunków. I nagle w tej szarej strefie śmierci, uśpienia pojawiają się pierwsze zielone pędy, pierwsze zielone listki. A po kilku tygodniach ta szarość ginie w intensywnej, soczystej, pięknej zieleni. Drzewa wydają liście, pąki, a potem pojawiają się kwiaty. Wokół kiełkują kwiaty, a więc pojawia się nowe życie. To życie, które było uśpione. Jeżeli jeszcze jesteś w strefie uśpienia, jeżeli jesteś jeszcze w miejscu, w którym nie widać zieleni życia, nie widać zalążków, pąków, kwiatów nowego, czegoś nowego, czegoś, co może przynieść dobry owoc, zachęcam Cię i zapraszam, abyś dzisiaj wyszedł z tej strefy zimy czy też przedwiośnia. Ja myślę sobie tak, że czasami to przedwiośnie jest gorszą rzeczą niż zima. Bo jak jest zima, to przynajmniej wiesz, że nie żyjesz. Jesteś przywalony śniegiem, zmrożony, koniec, amen. Umarł w butach, ale przedwiośnie daje pewne złudzenie, pewną nadzieję. Tylko, że jeżeli z przedwiośnia nie przejdziesz do prawdziwej wiosny, to może w głowie cię grzać słońce, ale nogi będą zmrożone. Przejdź do strefy wiosny. Przejdź do strefy życia. Przejdź do strefy zazielenienia się. Zieloni. To jest czas nowego życia, to jest czas powrotu światła. Dni są dłuższe i to słońce jest w stanie dać tyle energii, że to życie się budzi. Pan Jezus jest tym światłem. On jest światłością świata i On sprawia, że możesz się zazielenić. Te soki ożywcze mogą ciebie wypełnić. Zbliż się do Jezusa. Pozwól, aby Jego światło ogrzało ciebie, oświeciło i zobaczysz, co się zacznie dziać. Najpierw wewnątrz. Wiecie, to nie jest tak, że ta roślina od zewnątrz zaczyna się zielenić. To światło, chociaż świeci z zewnątrz, ale ono dociera głęboko. I najpierw gdzieś tam coś się zaczyna dziać w korzeniach, w łodyżkach i ta strefa życia zaczyna się rozszerzać od wewnątrz. Zachęcam Cię, zbliż się do Jezusa, przyjdź do Niego. Czy jest dzisiaj między nami ktoś, kto wie o tym, że jest w strefie zimy, Albo w strefie przedwiośnia i ciągle, i ciągle, i ciągle nie ma tego przebicia się do pełni życia. Czy jest ktoś dzisiaj w takim nastroju, w takim stanie ducha, w takim sezonie życia? Czy jest ktoś tak? Jeżeli jesteś, to kiwnij do mnie głową, daj mi znak. Mhm, widzę. Zresztą nie musisz tego robić, ważne abyś miał w sercu odpowiedź na to pytanie. Jeżeli są takie osoby, dzisiaj będzie okazja, aby z tobą się pomodlić aby słońce Bożej miłości przyniosło Ci przebudzenie i życie. Ale wiosna to nie tylko przyjemność i łatwa radość. Rolnik przez zimę sobie trochę odpoczywa. Działkowicz. Zimą nie ma wiele roboty. Właściwie wcale. Ale kiedy przychodzi wiosna, trzeba wziąć grabki, narzędzia i zacząć uprawiać glebę. Tak? I bez względu na to, czy to zrobimy, czy nie, na tej ziemi coś wyrośnie. Od nas zależy, co wyrośnie. Jeśli staniemy w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednimi narzędziami, z odpowiednimi szczepami, nasionami i tak dalej, sadzonkami, to my zdecydujemy o tym, co wyrośnie w naszym ogródku, na naszym polu. A więc wiosna to nie tylko czas przyjemności, cieszenia się słońcem dłuższym dniem, to jest także czas, aby ruszyć glebę, aby zacząć ją uprawiać, być może zasiane za zostało wcześniej coś, co teraz wyrasta z ziemi. Często tak jest, ale spora część roślin to są rośliny jednoroczne i trzeba na nowo, każdy wiosny je sadzić, siać i pielęgnować. Od ziarenka aż do owoców czy do kwiatu. Kwiatki kiełkują, wyrastają z ziemi. Ale bardzo szybko, a może nawet szybciej, wyrastają obok nich rośliny, których nie chcemy. Chwasty, samosiejki. Te, które nie tylko nie przenoszą pożytku, ale odbierają ożywcze soki i miejsce tym roślinom, które chcielibyśmy, aby wyrosły. Pan Bóg postawił człowieka w Ogrodzie Eden. Wszyscy znamy tę historię w dwóch celach. Jeżeli nie pamiętasz tej historii, nie znasz, przeczytaj ją, to jest sam początek Biblii, aby ogród uprawiał i strzegł. To są dwa zadania, które Bóg Stwórca powierzył pierwszemu człowiekowi, pierwszym ludziom, aby uprawiał i strzegł. I to, Boże, powołanie jest dane nam raz na zawsze, aż do końca. Jesteśmy powołani, aby uprawiać i strzec ogród. Ogród, w którym jesteśmy postawieni. Ogród naszego życia. Ogród strefy naszych wpływów. Ogród, za który mamy odpowiedzialność. My sami, nasz dom, nasza rodzina, nasza praca, nasza służba, to jest ogród, który uprawiamy. I w którym siejemy i o który dbamy tak, aby wyrosło to, co ma wyrosnąć. Pietruszka nie rośnie sama z siebie. Trzeba ją posiać, hakać, nawozić, podlewać. a Później jest pyszna zupa. Pietruszkowa? Jest taka zupa? Będzie. Ogłaszam konkurs na zupę pietruszkową. Mogę być głównym degustatorem, choć nie wiem, czy to nie za duże ryzyko. Wiosna. To jest nowa definicja wiosny, wiosny duchowej. Teraz słuchaj tego uważnie, możesz sporo zapomnieć nawet zupę pietruszkową, chociaż to pewnie akurat zapamiętasz, bo tak to działa. Ale posłuchaj tego, wiosna to nie tylko pora roku, wiosna to nie tylko sezon. Wiosna, uwaga, to współpraca z Bogiem. Wiosna to współpraca z Bogiem. Znaczy możesz nie współpracować, okej, okay. ale nie spodziewaj się latem czy jesienią dobrych owoców w kolejnych sezonach życia. Dlatego wiosna to współpraca z Bogiem. I myślę, że to jest najważniejsza myśl, którą chciałbym dzisiaj przekazać. Cokolwiek innego, to są komentarze. Wiosna to współpraca z Bogiem. On chce dać wzrost. On daje potencjał. On dał glebę, nasiona. Jeśli będziesz współpracować z Bogiem w czasie wiosny, wow, stodoły będą pełne. Spichrze nie pomieszczą tego, co wyrośnie. Będziesz mógł rozdawać na prawo i lewo. Będą zapasy na jesień i zimę. Wiosna. To współpraca z Bogiem. On daje słońce, On daje potencjał. My dajemy naszą dyspozycyjność, naszą pracę, nasz wysiłek, aby wyrosło to, co ma wyrosnąć. Z zimy przeszliśmy do wiosny. To tak jakby powiedzieć z ciemności do światłości. tak? Zostaliśmy przeniesieni. To jest ta sama analogia. I tu w Księdze Przypowieści czytamy zima się skończyła, nadszedł czas wiosny. To jest ta sama prawda duchowa. To znaczy czas życia. W ciemności nic nie wyrośnie, chyba że jakieś pleśnie, nie wiem, co tam w ciemności może rosnąć, jakieś podejrzane rośliny, które na pewno nie są pożyteczne. Grzyby jakieś, no ale takie grzyby wiecie, że... A, takie na ścianach, no właśnie, to nie polecam. Przeszliśmy do wiosny z potencjałem gleby w sercach, ale pamiętajmy też, że w głębi gleby czasami tkwią złe nasiona, zasiane w przeszłości. Zasiane w naszym dzieciństwie, zasiane... W naszej dorosłości zasiane w różny sposób. Może dawno, może niedawno. I czasami niespodziewanie z gleby naszych serc wyrasta. Coś, co nas zaskakuje. Nie wiem, czy tak macie. Ale ze zdumieniem odkrywam, że mam skłonności do zła. Ja myślałem sobie, że jestem już tak uprawiony, tak oglebiony, tak nawożony, tak ohakany. Że, że no, nic, nie ma szans złego tam się pokazać. A tu nagle jakiś pff, strzela oset czy grzyb taki pleśniowy. Dlatego potrzebna jest uprawa. Dlatego trzeba rozpoznać i to, co dobre pielęgnować, to, co złe, usuwać na bieżąco. Najlepiej na bieżąco, wiecie, jak pojawi się takie małe i rozpoznamy najlepiej od razu. Jak złapisz małego chwasta, który wiecie, ma parę centymetrów, to go po prostu palcami wyjmiesz, wyrzucisz. Ale jak ci wyrośnie taki pesz czy takie ostowisko, ciężko jest się tego pozbyć. Kłuje boli i zabiera miejsce temu dobremu, które mogłoby wyrosnąć. Ale w tym wszystkim pamiętajmy, bo czytamy, że Bóg daje też czas na pieśń. Praca z Bogiem nie jest smutnym, ciężkim mozołem. To jest czas radości. Wiosna to współpraca z Bogiem, Przecinek, ale w radości. Bo my jak słyszymy współpraca, to już trochę mniej, tak się cieszymy. A ja myślałem, że jak już oddałem życie Panu Jezusowi, to już tak wszystko się tak fajnie ułoży, a ja już tak będę tylko do, na niebo czekać. No to źle myślałeś. Wiosna to współpraca z Bogiem, ale w radości. Wokół kiełkują kwiaty i przyszedł czas na pieśń. Już głos synogarlic słychać w naszej ziemi. Nie wiem, czy wiemy, co to są synogarlice. Takie gruchające gołębie, symbol pokoju, miłości, takie miłe ptaszki. I w takim właśnie nastroju, w takim właśnie nastroju możemy współpracować z Bogiem. Dla mnie to jest niezwykłe, że Pan Bóg nie powołuje nas do ciężkiej pracy gdzieś na polu w pocie czoła, w takim mozole. Ja kończyłem szkołę rolniczą. Sporo było pracy na praktykach. To były czasy PGR-ów, RSP i nas takich, wiecie, 15-latków, 16-latków, praktykantów rzucano na, jak to się mówiło, na najtrudniejsze odcinki tego frontu walki o dobrobyt ojczyzny. Ktoś kiedyś hakał buraki? Fantastyczna praca, nie? Dwa kilometry pola, cztery grządki Twoje, słońce praży, idziesz z tą haczką, po dwustu metrach czujesz, że siły Ci się kończą, a tych takich, wiecie, do obejścia jest pięć takich, po dwa kilometry. Na moich inteligenckich rękach zaczęły robić się penherze, nawet w rękawicach. Więc to nie jest taka forma współpracy z Bogiem, wiecie, że stoi stróż, brygadzista i cię pogania, bo jak nie, to ocena niżej. Nie, nie, nie, to, to nie taka wizja, wiecie, to Bóg nie, nie zsyła nas na taką pustynię z haczką, żebyśmy mdlejąc gdzieś tam w tą suchą ziemię uderzali. To jest czas radości, to jest czas pieśni, to jest czas uwielbienia. To jest czas, w którym z radością możemy pójść do te, no, tego ogrodu, do którego nas Pan Bóg powołał, i tam odnieść zwycięstwo. Owszem, nasze siły dajemy, ale pamiętaj, Bóg Cię wzmacnia. Bóg Cię wzmacnia i Bóg współdziała z Tobą. Nie zostawiacie samego w tym ogrodzie. Nie zostawiacie samego z chwastami, nie zostawiacie z kamieniami, które trzeba wyrzucić z ziemi. Nie zostawiacie samego. On jest z Tobą. I na koniec cztery metody. Odwieczne metody, rady, które zawarte są w Księdze Dziejów Apostolskich, to jest dzieje 2.42, ja już z pamięci to przeczytam, odtworzę. Dzieje 2.42, po dniu zielonych świąt, kiedy Kościół się narodził i tam jest napisane i trwali, trwali w Słowie. Słowo kształtuje i odnawia. Bez wpływu Słowa nie jesteśmy w stanie wydać dobrego plonu. Słowo kształtuje nasze myślenie, idee wartości. Jeżeli poddamy wpływowi słowa swoje życie, to nasze ciało, umysł, nasze emocje będą pod właściwą kontrolą i właściwie ukierunkowane. Bez wpływu słowa nie będziemy w stanie rozpoznać, co jest chwastem, a co jest dobrą rośliną. Wspólnota, Boży ludzie, którzy są blisko siebie, to jest wspólnota, to jest kościół. Boży ludzie wywierający wpływ na siebie. Jesteśmy tu po to, aby wywierać na siebie wpływ. Tu, w naszych domach, na spotkaniach mniejszych grup, w służbach, to jest wspólnota. Przychodzi zachęta, przychodzi korekta, rozpoznajemy autorytety, rozpoznajemy obdarowania, służymy, dajemy przykład, ponosimy współodpowiedzialność za to, co dzieje się wśród nas. Bez wspólnoty, gdy jesteśmy sami ze sobą, tracimy zdolność komunikacji, tracimy umiejętność słuchania, Bóg przestaje do nas mówić przez swoje narzędzia i wtedy również możemy się pogubić. Łamanie chleba to udział w przymierzu. To, co dzisiaj robiliśmy, to jest demonstracja naszego udziału w przymierzu wiosny, w przymierzu światłości, w przymierzu tego, że skończyła się zima, a jest czas na nowy sezon, na pełnię. Wtedy badamy własne sumienie, pokutujemy z błędów i grzechów, wyznajemy je, i z radością uczestniczymy w stole pańskim. To, czyma nas w pokorze przed Panem i przed wspólnotą. I modlitwa. To jest kontakt z Bogiem. Przez wiarę. Przemawianie z wiarą. To jest modlitwa. To jest wylewanie serc, które powodują, że Bóg uruchamia swoje działanie, gdy modlimy się do Niego. Pamiętaj. Wiosna to współpraca z Bogiem. Ale z pieśnią chwały, wokół kiełkujących kwiatów i głosu synogarlic. Wspaniałej wiosny. Amen.